Jest dziewiąta tu program pierwszy polskiego radia. Zapraszamy na aktualności. Jedynki Izabela Kuczyńska i Paweł Zieliński. To rozgrywka w otoczeniu prezydenta, tak premier Donald Tusk komentuje dymisja szefa BBN-u Sławomira Cęckiewicza. Ta konkurencja tam jest dość bezlitosna w kurzy. Jest nowy komunikat policji w związku ze śmiercią posła Łukasza Litewki. Mundurowie apelują o zgłaszanie się świadków tragicznego zdarzenia. Jeszcze tylko kilka dni zostało na złożenie wniosków o 800+. W przeciwnym wypadku przerwana zostanie ciągłość wypłaty świadczenia. Na początek premier o dymisji szefa BBN-u Sławomira Cenckiewicza. Nie mam z tym nic wspólnego. To rozgrywka w otoczeniu prezydenta, powiedział przebywający na Cyprze Donald Tusk krwawą rozgrywkę w otoczeniu prezydenta. Ta konkurencja tam jest dość bezlitosna na wpływy. A pan Tęskiewicz, cokolwiek bo o nim nie mówić, jest człowiekiem dość szczerym i wykłada z reguły kawa na ławę. To co myśli, to zawsze wiąże się z ryzykiem. No więc go wykończyli. Ja chyba nawet domyślam się kto, ale nie powiem. To co jest wewnątrz pałacu prezydenckiego to też jest taka walka na śmierć i życie. A Sławomir Cenckiewicz uzasadniał swoją rezygnację postawą rządu, w tym premiera i blokowaniem mu dostępu do informacji niejawnych. Były szef BBN-u twierdzi, że ostatnie wyroki pozwalają mu na sięganie do tajnych dokumentów. Innego zdania jest minister koordynator służb specjalnych. Jak mówi, przeszkodą w przyznaniu dostępu były inne, toczące się przeciwko szefowi BBN-u postępowania. Premier zabrał głos w sprawie szefa BBN-u podczas krótkiego spotkania z dziennikarzami na Cyprze. Dziś drugi dzień unijnego szczytu, podczas którego europejscy przywódcy będą rozmawiać o przyszłym wieloletnim budżecie. Śląska policja apeluje do świadków wczorajszej tragedii w Dąbrowie Górniczej o zgłaszanie się na komendę. Chodzi o śmiertelne potrącenie posła lewicy Łukasza Litewki. Mundurowi proszą także o kontakt kierowców, którzy przejeżdżali w tamtym czasie obok miejsca zdarzenia i mogą posiadać nagrania z kamer samochodowych. Jest też wezwanie, by nie powielać licznie pojawiających się w internecie komentarzy i spekulacji dotyczących zdarzenia. Wstępne informacje wskazują na to, że sprawca zasnął albo zasłabł za kierownicą.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 Już nie tylko polska prokuratura, także estońska zajmie się sprawą zonda krypto. Zawiadomienie złożyli byli członkowie Rady Nadzorczej Spółki. Kilka dni temu, przypomnijmy, wszyscy zrezygnowali ze swoich stanowisk. Przyznali, że o problemach zonda krypto dowiedzieli się dopiero po nagłośnieniu sprawy w polskich mediach.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 Jak przekazała Polskiemu Radiu estońska jednostka wywiadu finansowego, firma nie posiada unijnej licencji dla podmiotów świadczących usługi związane z kryptowalutami. Obowiązujące pozwolenie ma wygasnąć najpóźniej 1 lipca bieżącego roku. Kamil Zalewski, Polskie Radio. A do polskiej prokuratury napłynęło dotąd ponad tysiąc zgłoszeń od osób, które straciły oszczędności lokując je na giełdzie zanda krypto. W sumie poszkodowanych może być kilkadziesiąt tysięcy in inwestorów. W efekcie afery ucierpieli także olimpijczycy, którzy nie otrzymali obiecanych im przez firmę Zonda Krypto Pieniędzy. Giełda jest sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Sytuacja w pko będzie tematem dzisiejszego spotkania ministra sportu ze związkami sportowymi. To są aktualności jedynki. A w nich jeszcze przypomnienie. Zbliża się termin złożenia wniosku na nowy okres rozliczeniowy programu 800+. Czas mija z końcem kwietnia. I jeśli ktoś zrobi to później, to przerwie ciągłość wypłat. Spóźnienie się z wnioskiem może oznaczać, że na pieniądze trzeba będzie poczekać dłużej, choć oczywiście przysługuje wyrównanie, o ile dokumenty zostaną przesłane do nas do końca czerwca. Tak mówiła rzeczniczka śląskiego ZUS-u Beata Kopczyńska. I dodała, że złożenie, że wnioski złożone od lipca nie będą miały już wyrównania. Dokumenty można przesłać jedynie drogą elektroniczną przez EZUS, supporter Empatia czy bankowość internetową. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolegę Cito firmy Reuter. Kolegę Cito firmy Reuter. na stawy kości CERE. Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia autoglas wymienia. Pogoda. Najwięcej słońca dziś na zachodzie i południu, w pozostałych regionach trochę więcej chmura miejscem i także przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 11-13 stopni na Suwalszczyźnie, przez 14-15 w centrum, aż po 17 na dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, a ciśnienie waha się na barometrach. W Warszawie teraz 1001 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor dystrybutor pastylek Cito firmy Reuter. Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere.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 W Radomiu jakość powietrza jest zła, na pozostałym obszarze kraju dobra i bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 25% energii elektrycznej i ten odsetek wzrasta. Od 10 do 17 prognozowane są zielone godziny, wówczas prąd będzie najczystszy i najtańszy. Jedynka. Polskie Radio. pierwsze, to chciałem Państwu powiedzieć bardzo duże, takie wielkie dziękuję. Dziękuję za to, co wydarzyło się wczoraj, kiedy była premiera podcastu Czarnobyl, prawdziwa historia podcastu Polskiego Radia. Na rocznicę 40, oczywiście, bo ta rocznica wypada teraz z soboty na niedzielę. W niedzielę w nocy tak naprawdę. To się wszystko wydarzyło 26 kwietnia, tak z tą rocznicą jest. Nie sądziłem, że tyle osób kliknie, że tyle będziecie mieli Państwo wspomnień. Nie tylko o płynie Lugola, o tym jak to było, o strachu, o przerażeniu, o konsekwencjach, o tym wszystkim, co się działo. Jaka jest ta prawdziwa historia? Za Przepraszam na strony Polskiego Radia, ale także na wszystkich miejscach, gdzie można słuchać podcastu, Możecie Państwo kliknąć. I już, ponieważ widzimy, jakie jest olbrzymie zainteresowanie, przyspieszamy premierę drugiego odcinka. Podobnie było z Heweliuszem. Premiera drugiego odcinka już w niedzielę, rano. Zrobimy to w dniu rocznicy, a potem kolejny trzeci odcinek w następnym tygodniu. Dajcie znać znajomym. Tak a propos Czarnobyla. Dziś po 11 w naszym studiu będzie człowiek, który zajmuje się ekologią. I to są szokujące, dla niektórych zaskakujące wyniki badań. Tam przyroda się odrodziła w tej zakazanej strefie. Dlaczego? Bo ludzie nie przeszkadzają tym zwierzakom. Czasami życie płata takie chwile. O czym dziś będziemy mówili w czterech porach roku, bo oczywiście startujemy. Startujemy od tego, jak się uczyć, żeby się skutecznie nauczyć. Kto wkładał książkę pod poduszkę? A metody? Metody są bardzo różne. I Zawsze mówię, żeby nie używać słowa trudne w kontekście uczenia się, bo nasz mózg słysząc, że to jest trudne, trudniejsze nie jest w stanie pójść dalej, żeby się zacząć tego uczyć, więc to jest może bardziej wymagające muszę poświęcić więcej czasu ale żeby nie mówić trudne, bo trudne dla naszego mózgu od razu oznacza nie dam rady. Oczywiście, że położenie książki pod poduszką jest trudne, bo jak jest cienka poduszka, to jest niewygodnie spać na takiej książce. Trudna sprawa z tym wszystkim jest. Nie używajcie słowa trudne i jakoś to będzie. A tak na poważnie za parę minut z ekspertem w naszym studiu i nie tylko. Porozmawiamy sobie o samochodach, bo te nowe samochody, jakaś taka zmora w ogóle tej firm, Mi się wydaje, że tak będzie lepiej. Mają poutykane różne dziwne rzeczy. Nie można tak po staremu, normalnie i tak dalej. Nazwa znana przed lat i zasłużona. Kupiliśmy przecież licencję na samochód uważany za Benjaminka, jednej z najstarszych na świecie firm motoryzacyjnych. Nowe auta mają klimatyzację, a ten samochód ma klimat klimatyzację. Nowe auta mają. Tamten miał klimat. Nowe auta to mają nie tylko klimatyzację. Mają wszystko mające bariery, tylko do niczego niepotrzebne dla kierowców. Są targi, na których to jest pokazywane. Nasz człowiek jest na tych targach, więc opowie co, jak i w którą stronę świat idzie. To są cztery pole roku w radiowej jedynce. No i na koniec po jedenastej Czarnobyl i przyroda. Te wszystkie spektakularne przykłady zwierząt, które rozkwitły tam, czy dostosowały się do tych nowych warunków, to właśnie jest wręcz dowód na to, że to promieniowanie jonizujące na nie działało. No bo ewolucja, która nimi sterowała, mogła działać tylko wtedy, kiedy przynajmniej część osobników, te które gorzej sobie z tym promieniowaniem radziły, po prostu były eliminowane. Straszna historia, straszne konsekwencje i zaskakujące efekty. O tym także dziś w naszym programie. Cztery pory roku. W w Rady jedynce w programie Pierwszym Polskiego Radia. Zapraszam, zaczynamy. Cztery pory roku. To już teraz szybciutko z naszym konkursem. Podpowiedź numer jeden. Proszę posłuchać i odgadnąć, co tam jest schowane. Ten krąg był podstawą. On jest związany z Krajobrazem z naturą. On jest fragmentem natury. Krawaty, muszki, jakieś szaliki. Jest bieli znano, to czyli koszulki, koszule męskie, jakieś buzeczki damskie. Mamy też tutaj na przykład szable, mamy stare telefony, jeszcze starczą. Jeżeli daję sygnał i jeśli u mnie zapali się inny kolor światła, oznacza to, że osoba jest gotowa. No i jak? Jakie skojarzenia? 72-1512 zł plus wat. Tu się nic nie zmienia, kosztuje konkursowe SMS. Jedna z najbardziej stabilnych cen w Polsce, prawda? Z tymi SMS-ami różnymi, konkursowymi we wszystkich mediach, także w Polskim Radiu. 2 zł plus VAT. 72-151, jak ktoś wie. I proszę napisać, co to jest jakie mamy skojarzenia. Nagroda to jest taki specjalny plecak. To nie jest zwykły plecak. To jest plecak w wersji do samolotu. Idealne wymiary. I jeszcze w środku ma ukryty drugi plecak. Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Witchen. producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na Witchencom. Także takie dwa w jednym. A Wasza metoda na skuteczne uczenie się, ale już tak poważnie, nie książka pod poduszką. Wasza metoda to jaka metoda?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 feet, ten feet off a beer Walking in Memphis But do I really feel the way I feel They've got catfish on the table They've got gospel glad to see you when you haven't got a prayer but boy you got a prayer in memphis Now muriel plays piano every friday at the hollywood And they brought me down to see her. And they asked me if I would do a little number. And I sang with all my might. She said, tell me, are you a Christian child? And I said, ma'am, I am tonight walking in Memphis. I was walking with my feet and feet off a building, walking in Feet off a field. Wow! Can it oh, But do I really feel the way I feel? Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touched oh. down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring Touch down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. Godziny Jedynki. Stulecie polskiego radia. Michał Komar. Jedynka kończy 100 lat. Życzę jej następnych 100. Ja mam jedynkę w pamięci, bo jako mały chłopiec ze słuchawkami na uszach, korzystając z takiego radyjka na kawałku dykty, słuchałem najpiękniejszych adaptacji radiowych polskiej literatury słuchałem głosów najpiękniejszych polskich aktorów czytających poezję, właściwie to mógłbym powiedzieć, że jestem dzieckiem uratowanym przez radio stał nowy dzień znów w mojej duszy melancholia Staję na głowie, by lecieć do chmur, do licha spadam znów tu. O, najdroższy na mnie czas, dręczy i męczy metropolia. Wiem, trudno kochać panienkę jak ja, więc łatwiej odejść nowa. Więc lezę Ciepną ku górze Choć niepowalający mój wzrost Tam na niebie mam dom A pozory gubią cię I ufasz drobnej mej posturze Dźwigam ciężar mej straty non stop A dziś dołączę do wron na państwa podpowiedzi, jak się uczyć, żeby to było skuteczne. Pan Piotr napisał, jak coś jest ciekawe, to po prostu samo wchodzi do głowy. Jak coś jest nudne, to jest oporne i człowiek się tego nie chce uczyć. Panie Piotrze, ale problem polega na tym, że część tych rzeczy jest, no, no nudna, no nie oszukujmy się, a nauczyć się trzeba chociażby na jakiś egzamin. I co wtedy? Są tacy, którzy mówią, proszę bardzo, niech nauczyciele powiedzą, jak się uczyć. Jak tacy mądrzy, to niech sami dadzą metodę. No to myśmy zadali takie pytanie. Joanna Wenek, nauczycielka języka polskiego i jej rady. Nie da się ukryć, że ostatnie dni przed maturą są kluczowe. Mamy wtedy wrażenie, że ważą się losy całej naszej przyszłości. I poniekąd jest to prawda. Psycholodzy, socjolodzy i pedagodzy jako specjaliści od lat spierają się, co jest właściwe przed egzaminem – uczyć się czy się nie uczyć. Moim zdaniem warto się uczyć, ale tylko na zasadzie powtórzeń. Jeżeli jesteś wzrokowcem, podkreśl sobie w notatkach najważniejsze rzeczy różnymi kolorami. Stawiaj serduszka, emotki, wykrzykniki. Jeżeli jesteś słuchowcem, wtedy załóż słuchawki na uszy, włącz sobie powtórzenia z wybranego kanału na YouTubie albo ulubioną muzykę i spokojnie poleż słuchając. Jeżeli z kolei jesteś kinetykiem, wsiądź na rower albo idź na spacer. Najważniejszy jest odpoczynek. Nasz umysł, nasz mózg potrzebuje relaksu, resetu, regeneracji po trudach nauki. To ja chyba jestem wzrokowcem. Ja bym sobie zaznaczał. Ze słuchaniem to ciężko. Ale pani Marta na przykład napisała to na naszym facebookowym profilu, panie redaktorze. W czasach szkolnych to u mnie zawsze radio było w tle cichutko, więc w pewnym sensie można powiedzieć, że jedynka uczy. Jak to w pewnym sensie? Zawsze jedynka uczy dobrych rzeczy, pani Marto.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 Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda. Najzimniej, Zielona Góra, ale to już jest prawie 7 stopni. 6,7 stopnia dokładnie wskazują termometry. Najcieplej, Racibórz, 12,3 stopnia na wskazówce. No to już cieplutko, ale będzie cieplej dzisiaj, te maksymalne temperatury w ciągu dnia to jest tak 18-19 stopni, tylu, powinno, tylu powinna sięgnąć wskazówka termometra. E, temperatura maksymalna od 10 na wschodzie i nad morzem, 16 w centrum i na zachodzie i 18 właśnie ten max na Kujawach, troszkę chłodniej na Podhalu do 9 stopni. Uwaga, może w paru miejscach padać, przelotny deszcz, ale może się pojawić. Teraz oława, pan Michał Zwierzański, kierownik Izby Muzealnej ziemiowski. W jest dość pogodnie, choć widoczny jest wzrost zachmurzenia, lekko wieje, a temperatura wynosi około 10 stopni Celsjusza. W naszym Centrum Edukacji Historycznej, mieszczącym się w zabytkowych piwnicach Hoławskiego Ratusza, można zobaczyć wyjątkowe eksponaty. Najcenniejsze są trzy barokowe sarkofagi, rodzeństwa Jerzego IV Wilhelma, Luizy i Chrystiana oraz szkota w służbie szwedzkiej z czasów wojny 30-letniej pułkownika Johana Guna. Na wystawie można zobaczyć też wyjątkowe monety, m.in. średniowieczne tenary krzyżowe, 17 wieczną monetę pośmiertną księżnej Zofii Katarzyny. Warto zwrócić uwagę na pamiątki po wieloletnim stacjonowaniu w mieście 4. regimentu huzarów von Schilla. Wśród nich jest kurtka mundurowa oraz szabla. Wystawa opowiada też o pobycie w Oławie Królewicza Jakuba Sobieskiego, jego rodziny i dworu, a także o historii pierwszej na obecnych ziemiach polskich linii kolejowej z Wrocławia do Oławy. Całość wypełniają multimedia i interaktywne atrakcje. Do zobaczenia w Centrum Edukacji Historycznej. Centrum Edukacji Historycznej Oława. Może to też pomysł na jedyne takie miejsce. Tak teraz mi przyszło do głowy. Zapamiętam. Warszawa. Termometr 11,5. Barometr 100,11 hektopaskala. Ciśnienie się waha. Troszkę w górę, troszkę w dół. Cztery pory roku. Korytm, nie chcę już powierać nic Za Zawarzałam sobie tak, lecz nie zauważył nikt Zasłonięte o czym widzę tylko tak na metr Gdzie szaman, gdzie mój płomień, gdzie wilczy pęd Gdzie szaman, gdzie mój płomień, gdzie wilczy pęd Zabierz mnie! Pani Katarzyna pyta, panie redaktorze, a pana metoda na skuteczne uczenie się to była jaka, jak pan był w szkole? Pani Katarzyno, ja to szczerze mówiąc pisałem sobie ściągi. I pisanie ściąg, nie, że z nich korzystałem, ale pisanie ściąg powodowało, że musiałem przepisywać, przepisywać, przepisywać i to jeszcze kombinować, żeby się zmieściło tam takim małym druczkiem. Pewne rzeczy. I tak naprawdę myślę sobie teraz z perspektywy to przepisywanie powodowało, że ja to lepiej zapamiętywałem. Musiałem nieźle tam kręcić, żeby to się wszystko zmieściło. I mało tego, ta ściąga, jaką potem miałem w kieszeni, ona mnie uspokajała. Bo ja miałem takie wrażenie, że gdybym czegoś nie wiedział, to ja zawsze będę mógł sięgnąć. Nie trzeba było, ale ale spokój w głowie był, a spokój jest tutaj Ważny i opanowanie, bo w nerwach to Różnie bywa, chociaż są tacy, co mówią Że tylko w stresie, ale są tacy, którzy to badają I wiedzą coś więcej na ten temat naukowo Pani profesor Anna Siłkowska, Więc przenosimy się teraz do Poznańskiego Studia Polskiego Radia, Zakład Psychologii Ogólnej Uniwers Uniwersytet SWPS w Poznaniu Dzień dobry pani profesor Dzień dobry Pani metoda nauczenie się, to jaka metoda teraz a, a, Albo jaka była wcześniej Na studiach chociażby, miała pani jakąś własną metodę? Ściąga, czy coś innego? Nie ściąga. Moją metodą było to, żeby opowiedzieć komuś i komuś to wyjaśnić, czego się nauczyłam. Ponieważ przy okazji sprawdzałam, czy sama to rzeczywiście opanowałam ten materiał. Mm, to jest dobra metoda, tylko ma jedną wadę, jeżeli mamy dużo materiału do nauczenia się to opowieść powinna trwać wiele godzin. A tak ściągi pisałem sam, więc jakoś, jakoś się to dawało. Nie, mówię, nie korzystałem, ale, ale miałem spokój. Miałem spokój w głowie. A tak naukowo, to, to, to jak by pani powiedziała, że skuteczna metoda jest jaka? To właśnie może zacznijmy od tego, co to znaczy nauczyć się skutecznie. No. Dla mnie nauczyć się skutecznie, to znaczy nauczyć się bezbłędnie, po pierwsze. Po drugie, nauczyć się trwale, to znaczy w taki sposób, aby ta wiedza rzeczywiście została z nami na długo. No i wreszcie uczyć się skutecznie, to nauczyć się w taki sposób, aby ta wiedza była dostępna dokładnie wtedy, kiedy będziemy jej potrzebować. Bo myślę, że każdy z nas ma taki przypadek ze swojego życia, kiedy próbował sobie usilnie coś przypomnieć i to się niestety nie udało. A po jakimś czasie ta informacja nawet sama, bez żadnych prób, przypomniałaś, się. No tak. Kiedy doświadczymy tego podczas egzaminu, no to jest to mało komfortowe, delikatnie rzecz ujmując. A to jest zabawne, no teraz... bo człowiek często pamięta, że pamięta, że, pa że pamięta, czyli pamięta, że się uczył, ale nie pamięta, czego się uczył. Ale wiem, że Dokładnie że... tak, mhm. czyli właśnie problem jest z dostępnością tak. tych informacji. I co więcej, tutaj jak pan redaktor powiedział, że właśnie wiemy zawsze więcej, niż, niż możemy przypomnieć sobie w, w danej chwili, to, to okazuje się, że to nasze poczucie pamiętania jest bardzo skutecznym wskaźnikiem tego, że rzeczywiście pamiętamy tę informację i wystarczy nam jakaś wskazówka, jakaś podpowiedź, żebyśmy ją mogli wydobyć. I tak ale, naprawdę ale o te moment, wskazówki moment. my powinniśmy zadbać już na etapie uczenia się, już na etapie zapamiętywania, czyli na przykład, jak mamy do zapamiętania jakieś informacje, które można policzyć, typu nie wiem, mamy się nauczyć na pamięć na przykład, nie wiem, do rzeczywisły, to pierwszą informacją, jaką powinniśmy zapamiętać, to jest ile ich jest, to jest już informacja, która później pozwoli nam e, przypomnieć je na pewno wszystkim. Czyli załóżmy, że, że do rzeczy, Wisły... W skutecznym uczeniu się powiedzieliśmy już, co to znaczy, czyli że bezbłędnie, że na długo, m, że w taki sposób, aby ta wiedza była dostępna, no to teraz możemy się zastanowić, jak to robić. I myślę sobie, że takie trzy podstawowe warunki skutecznego uczenia się można sprowadzić do tego, że żeby się czegoś nauczyć skutecznie, to po pierwsze trzeba chcieć, czyli trzeba się zmotywować. I tutaj z badań wiemy, że bez względu na to, czy my się zmotywujemy, używając tak zwanej motywacji zewnętrznej, czyli uczę się dlatego, żeby zdać egzamin i nie musieć się uczyć na przykład do poprawki, czy uczę się dlatego, bo mnie to fascynuje i chcę wiedzieć na ten temat jak najwięcej. Jeden i drugi rodzaj motywacji pomoże mi opanować ten, ten materiał, bo pomoże mi się też na tym skoncentrować. Utrzymanie koncentracji jest tutaj oczywiście też kluczowe, więc jeśli zacznę od tego nim przystąpię do nauki, patrząc na to, o czym będę teraz czytać i zadam sobie pytanie. Ciekawe, co z tego się dowiem, czyli jak po nagłówkach mogę sądzić, że z tego materiału powinnam zdobyć odpowiedzi na następujące pytanie i wypisać sobie te pytania. To nam niezwykle pomoże, ponieważ później w trakcie czytania tego materiału będziemy szukać odpowiedzi na pytania, co pomoże nam utrzymać poziom koncentracji na tym, na tym materiale. Ja chciałem dopytać, A do o parę chcieć. rzeczy, pani To po pierwsze, ale nie wystarczy tylko chcieć, bo jeszcze trzeba potrafić się czegoś nauczyć, czyli dobrać odpowiednią strategię uczenia się i tę strategię trzeba dobrać zarówno do tego, czego mamy się nauczyć, jak i do tego, w jaki sposób będą sprawdzane wyniki naszej wiedzy. Bo inaczej powinniśmy się uczyć do egzaminu ustnego, inaczej do pisania jakiegoś eseju na, na jakiś temat, czy do testu ABCD. Powinniśmy od razu... W trakcie nauki sprawdzać, ile się nauczyliśmy i najlepiej sprawdzać w taki sposób, jak to będzie później sprawdzane. Czyli jeśli przygotowujemy się do egzaminu ustnego, no to udziela się odpowiedzi ustnych po przerobieniu jakiejkolwiek partii materiału. Jeżeli mamy coś pisać, no to też opowiadajmy to tak, jakbyśmy przygotowywali esej, czy też generujmy sobie, teraz mamy narzędzia różne sztuczne inteligencji, które wygenerują nam też test, który pozwoli nam sprawdzić, halo, czy już halo, się o Chcia nauczyliśmy. Więc też technika tutaj dobrana do, do sposobu sprawdzania wiedzy jest, jest bardzo ważna. Najgorsze, co możemy zrobić, to przeczytać kilka razy dany materiał. Bo z czytania nikt nas już nie będzie weryfikował, jak opuściliśmy szkołę podstawową, pierwsze, pierwsze klasy. Więc nie czytajmy po raz kolejny, bo wtedy po pierwsze bardzo trudno jest utrzymać koncentrację uwagi. i e, Jeśli tego nie monitorujemy cały czas, to ta uwaga gdzieś nam szybko popłynie. A po drugie, nie wiemy, czy już się nauczyliśmy, nie wiemy, czy to rozumiemy. Jeśli cały czas używamy jakichś właśnie zadań, odpowiadamy na pytania, wymyślamy te pytania, odpowiadamy na nie, no to przy okazji od razu sprawdzamy, czy się na pewno tego nauczyliśmy. Czy pani mnie słyszy, pani profesor? Halo? Chyba Oczywiście mamy... też jeszcze jakbyśmy chcieli chyba mamy w jakiś problem trzecia cecha skutecznego uczenia się to możemy powiedzieć, że jak już chcemy, jak już potrafimy, to taką trzecią cechę skutecznego uczenia się możemy wskazać, żeby wysilić się w trakcie nauki, czyli zestawić to z tym, co już wiemy na ten temat, przetworzyć ten materiał jak, naj, jak najgłębiej, jeżeli wbudujemy sobie to w system naszej dotychczasowej wiedzy no to oczywiście też spełnimy tę jedną cechę definicyjną skutecznego uczenia się, mianowicie ta wiedza później będzie łatwiej dostępna, będzie też trwalej zapamiętana. Pani profesor, czy pani mnie słyszy? Chyba mamy jakiś problem, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, zobaczcie państwo, pani profesor Anna Ziółkowska, jak zaczęła mówić, tak na wykładzie akademickim po prostu poleciała, i w zasadzie nie można było nawet tam się wtrącić w żadne miejsca, Rozumiem, już wiem, że to technologicznie coś tu się rozłączyło. chciałem jeszcze dopytać o parę innych rzeczy. Profesor Anna Ziółkowska, Zakład Psychologii Ogólnej Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Jak nam się uda połączyć następnym razem, to dopytam jeszcze o kilka innych szczegółów. Ale mam nadzieję, że wykład był niezły. Dziękuję. To jest radio. Telefon dręczy mnie, jest jak choć po pierwszej. Nie słyszę nic, nic. Kiedyś mi przejdzie, tak niebezpiecznie dziś. Nie czuję w siebie.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 Nie chcę nic tu po mnie, skoro lepiej wieś niż ja, więc idę w swoją stronę. Nie przestanę zaskakiwać siebie Nie Nieważne jakie wieści dla mnie masz, nie mówisz mi, że świat ma dla mnie lepszy plan. Nie, niepotrzebnie teraz tylko tracę czas Nic tu o mnie skoro lepiej wiesz niż ja Więc idę w swoją stronę Nie przestanę zaskakiwać siebie Nie, niepotrzebnie teraz tylko tracę czas To był Michał Szczygi, a teraz będzie pan Krzysztof, który na facebookowym profilu programu Pierwszego Polskiego Radia napisał swoje porady. Jak się uczyć, żeby się uczyć? Panie redaktorze, bardzo proszę. Po pierwsze, korzystać z materiałów wiarygodnych książki, encyklopedie, materiały popularno-naukowe, no, książki, encyklopedie może tej elektroniczne już pewnie teraz, panie Krzysztofie, bo te tradycyjne to... ale tak, jak najbardziej wiarygodne, czyli sprawdzone. Sztuczna inteligencja, być ostrożnym. Ma pan rację, panie Krzysztofie. Po drugie, pisze pan Krzysztof, słuchać osób mądrych i doświadczonych, starszych albo rówieśników, ale rodzice, nauczyciele nie zakładać, że oni się na niczym nie znają. Oni się znają. Dziadkowie, babcie też sporo wiedzą. Z rówieśnikami to bywa troszkę różnie. No dobrze, tu się też zgadzam. Po trzecie, pisze pan Krzysztof dalej, czytanie, słuchanie, oglądanie ze zrozumieniem. To jest bardzo ważne. Jasne 100% zgody. Tylko jak to sprawdzić, czy ktoś przeczytał Albo obejrzał coś ze zrozumieniem Ile razy jest tak, że czytamy jakąś lekturę Dzieciaki tak czytają A potem padają pytania i on mówi, że on nie wie Ale wszyscy widzieliśmy, że czytał No i na końcu pan Krzysztof pisze No i nie grać, tylko bawić się i uczyć Bawić się i uczyć, nie tylko internet Panie Krzysztofie, nie całe zło jest w internecie Ale coś w tym jest Jakie są państwa porady Jak waszym zdaniem trzeba się uczyć, żeby to było skuteczne Czekam, podpowiemy innym Go ahead just do it and trust yourself There's a soul, There's a soul in, the in the city watching over us tonight There's a And showing just the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 Hej, to był mój tekst. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 złotych. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Media MediaExpert. No i nie ma lipy, no. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę.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 Reklama. Ogłoszenie społeczne Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie demagog.pl Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał. Ogłoszenie społeczne Radio Kierowców Patryk Bedliński, zapraszam. Na A4 trzeba zwolnić w okolicach Krakowa, niedaleko zjazdu na Tyniec. Korek pojawił się na trasie w kierunku Katowic. Zwalniamy także dojeżdżając do Krakowa przez okolice Skawiny, drogą krajową 44. A w województwie śląskim dosyć dobra już sytuacja i nie widać porannego szczytu komunikacyjnego. Minimalne spowolnienie na S1 w okolicach Mysłowic na dojeździe od północy, czyli od Dąbrowy Górniczej. I zwalniamy także na trasie między Podwarpiem a Sosnowcem na wysokości jadąc z Krajową 86. Na S7 trzeba uważać wyjątkowo między węzłami Lublewo Gdańskie i Żukowo koło Niestępowa. Na 18 kilometrze ciężarówka zderzyła się z autem osobowym i przez to mamy zajęty jeden pas w kierunku Gdyni. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Kończą się tymczasem problemy na innym odcinku ekspresowej siódemki, niedaleko węzła Żuławy Wschód w kierunku Gdańska. Na piętnastce były utrudnienia między Miliczem a Krotoszynem. Zepsuła się ciężarówka, ale te kłopoty już za nami i poruszamy się zupełnie płynnie. Za nami też kłopoty między Koninem a Kołem na drodze 92 w Kościelcu. Tam doszło do potrącenia łosia przez osobówkę. Jechaliśmy naprzemiennie. Wcześniej była całkowita blokada. Droga 92 cały czas nie gwarantuje płynnej jazdy z Pniew do Poznania. Przed Tarnowem Podgórnym trzeba zdjąć nogę z gazu. Dosyć dobra sytuacja na no S8 w w Warszawie. Spowolnienia są, ale niewielkie właściwie tylko między Aleją Prymasa Tysiąclecia a Wisłostradą. A poza tym w Warszawie zwalniamy jadąc przez Dolinę Służewiecką w kierunku Ursynowa, a także wjeżdżając od północy przez Młociny.